Witajcie w 41. odcinku Gatek. Dzisiaj porozmawiamy o poziomie życia w Polsce w porównaniu do poziomu życia na wyspach. Później będzie o karze za obławę, a na sam koniec o zakupach przez Twittera. Daily Mail, czyli taki brytyjski brukowiec, podaje, że w Polsce są wyższe zarobki niż właśnie na rodzimych wyspach. Oczywiście nie dotyczy to całego kraju, a jedynie mieszkańców Kornwali i Doliny Wali. Są oni ubożsi właśnie od Polaków. Oczywiście chodzi tu o zarobki roczne. Może i są, że tak powiem, ubożsi, ale my i tak wyjeżdżamy do nich chętnie. Chodzi mi tu ogólnie na wyspy. Czemu? No bo my, Polacy, utożsamiamy wyspy z Londynem, gdzie faktycznie poziom zarobków jest dużo wyższy. Tak samo jak mamy Polskę i poziom zarobków w stolicy jest wyższy, co jednocześnie niestety przekłada się na droższe koszty życia właśnie w takiej stolicy. Więc w praktyce te koszty się równoważą. Teraz znowu informacja ze świata kina. Trwa internetowa obława na właśnie internautów ściągających film obława. Koszt tej usługi, powiedzmy ściągania, wynosi 550 zł. Chodzi tutaj o to, że osoby, które ściągnęły ten film, zostały przedstawione im dowody na to, że w ten sposób się zachowali, ściągnęli z torrentów, jest tam podany ich IP, dostali właśnie takiego maila, z kancelarii, wezwanie do zapłaty dokładnie z kancelarii Anny Łuczak i kwota ugodowa to właśnie te 550 zł. Chodzi o film Obława, ponieważ został on nielegalnie pobrany z sieci aż 100 tysięcy razy, a 200 tysięcy sztuk biletów sprzedano w całej Polsce. Całym wynajdywaniem internautów zajła się niemiecka firma Base Protect, która właśnie na polecenie polskiego producenta filmowego wyłapuje nieuczciwych internautów. Nie jest to pierwsze działanie tej firmy, ponieważ pół roku temu podobne działania były z filmem Czarny Czwartek, ich producentów, czyli Nord Film. A co z ludźmi? Czy powinni płacić te 550 zł? Jeżeli to znaczy 100 ściągnęli i udostępnili do ściągnięcia innym, to oczywiście lepiej zapłacić, ponieważ postępowanie sądowe będzie dużo większe niż ta kwota, ale jeżeli tylko ściągnęliśmy, ściągnięcie na własny użytek nie jest wykroczeniem, to wtedy możemy Możemy. No co możemy? Właściwie to jest ciekawe pytanie. Co możemy? Ale wy przecież nie ściągacie żadnych filmów z internetu. Gry o tron, nic. Jesteśmy uczciwi, prawda? Na koniec informacja o Twitterze, który notabene ostatnio dokładnie odkryłem wcześniej. Miałem tam konto, ale nie robiłem nic specjalnego z nim. Powiem wam tak, Twitter, po prostu uwielbiam go. Powiecie, że jestem młody i po, mogę coś takiego lubić, ale Twitter ma naprawdę fajne zastosowania, ponieważ informacje docierają tam wcześniej. Na przykład mamy, powiedzmy, konto Road Microphones, to są konto mikrofonów z Australii. Informacje o konkursach, o jakichś newsach docierają na konto na Twitterze, dużo wcześniej nawet sprawdziłem to pół dnia wcześniej niż na Facebooku więc wiemy o konkursie przed innymi przed tymi facebookowymi oprócz tego dowiadujemy się właśnie o konkursach retweetowanych przez innych użytkowników to znaczy właśnie powiedzmy że jakaś branża związana z filmowaniem wrzuca retweetuje czyli udostępnia informację o konkursie od kogoś innego kto po prostu jest tylko powiązany z tą firmą, czyli ją lubi, śledzi. Jest to bardzo fajne, ponieważ możemy dotrzeć do osób, o których istnieł wcześniej, nie mieliśmy pojęcia, no i do informacji, konkursów, newsów, które są naprawdę ciekawe i nas po prostu interesują. Ale przechodząc do meritum, chodzi o zakupy przez Twittera. Amazon podpisał współpracę właśnie z Twitterem i można teraz robić zakupy wpisując tak zwany hashtag Amazon Card w przypadku Amazona amerykańskiego lub Amazon Basket w przypadku brytyjskiego. Niestety same zakupy dodają się do koszyka, ale już finalizacja, czyli opłacenie, zamówienia, podanie adresu dokonuje się przez nasze konto na Amazonie w tej witrynie, czyli musimy wejść na koszyk na tej stronce, więc to jest powiedzmy pewna współpraca, ale i tak wymaga działań na zewnętrznej stronie. Oczywiście w przyszłości ma się to zmienić i ma być cały proces zakupów możliwy w pełni na Twitterze. Dzięki za dziś, to tyle w 41. odcinku. Do usłyszenia jutro.